Edward Rudzki, Polskie Królowe, Żony Piastów i Jagiellonów Czyta Mirosław Utta Wydawnictwo Instytutu Prasy i Wydawnictw Nowum, Warszawa, rok 1990 Nagranie Zakładu Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie, rok 1993